Wołasz moje imię, masz spojrzenie, które hipnotyzuje i ciało ukazujące mi śmierć. Byłam z tobą całą noc, za zasłoną szarego popiołu, ze słowami, które palą pod powiekami. Moje usta, jakby zrobione z czegoś innego, wysysają twój oddech. Dym unosi się wysoko, poranna mgła leży martwo. Na mych nagich ramionach żadnych kwiatów, żadnych cierni śmiertelnie uzależniasz. Nie jesteś tym, co do mnie mówisz, a ja nie jestem chwilą stworzoną dla Ciebie. Masz inną kochankę, niebezpieczną, ale mój rozum mi mówi, jedynie zbyt trudną do znalezienia. Miłość. Pocałunek z podstępnych ust popiołów. Daj mi coś, czego będę się bała, nie dawaj mi satysfakcji. Prawdopodobnie rzucę Cię. Ale coś mi mówi, że to nierealne. Z tobą czuję się bezpieczna. Myśli zostały oczyszczone. Dym, aby mnie zatrzymać. Pragnę, abyś mnie pożądał. Kochaj mnie, dopóki wiemy, że to niebezpieczne. Przemalujmy oczywistość.